powiem to nie. Siema, z tej strony El To jest szesnasty odcinek podcastu Gry na Serio. Jak zwykle jestem tutaj w znakomitej e, to nie jest atmosfera, towarzystwie e, z SM Shinobi, czyli Maciek Szamowski, jak widzę na moim e, skypowym okienku, w moim Skype'owym okienku. Proszę, przystaw się wszystkim słuchaczom. Cześć, cześć, to ja jestem Maciek. Oraz jest ze mną e, Radolf Castro, <grystanie> czyli <grystanie> Radolf Castro, który jest zwany, znany jako Radolf, albo Pan Predator, albo Pan Radosław, albo po prostu Radio, <grystanie> Go pieszczotliwie nazywam do stosunku. radio. się. Cześć, cześć, Radosław. Cześć. No a ja jestem czasami Czerżarera. Żarera, tak. Wiesz, co, wiesz, wiesz o czym sobie pomyślałem? Jak ten Radek z tobą wytrzymuje? Ze mną? Strany, po prostu. No. Bo to jest ciężkie. Ja już bym się wkurbił dawno. On jest A, wojownikiem tak zen. Taki... On wiesz, jest takim wojownikiem zen, jakim Steve Jobs nie byłby, ni nigdy nie był. Bo wiedział, że zen są, y że wentylatory w kompach nie są zen, ale żeby wszystkich bluzgać to już nie jest. Tak, dobra. Okej, okay, więc dzisiaj będziemy rozmawiać Maciek podzieli się swoimi super spostrzeżeniami o tym, jak zaczął handlować pirackimi grami na Game Trade. To jest bardzo Jasne. poufna informacja. Um, udało mi się znaleźć kilka ciekawych newsów, które się wydarzyły przez ten czas, kiedy nie nagrywaliśmy. Bo naprawdę nie nagrywaliśmy mhm. bardzo długo znaczy, bardzo długo nas nie było weterze. Tak. Za co oczywiście przepraszamy naszych wiernych słuchaczy, których jest około 100. Bo nasze statystyki tak pokazują. W ogóle jesteście dziwnymi ludźmi, nie chciałbym was spotkać nigdy na żywo. Musicie być niezłymi porąbalem, naprawdę jesteście nieźle porąbani, jeśli słuchacie naszego bełkotu co. No, co tydzień, co jakiś, co jakiś czas. czas teraz, bo... teraz trzeba powiedzieć Właśnie. właściwie, że co jakiś czas. Ale bywało lepiej, bywało co tydzień, tak? No bywało nawet częściej, no. stary, nie wiem, czy ty pamiętasz, że tak jeden za drugim. No, no to tak, to rozpieszczaliśmy was, a teraz musieliście chwilę poczerpieć. Wiecie? Po, po, poczerpieć. Bo ja cierpkie wino dzisiaj piję. Um, tak, mamy 81 fanów na fejsie i to jest bardzo fajny wynik. Czekam na więcej. Lubimy Was. Ale nie chciałbym Was ciągle spotkać, bo jesteście naprawdę dziwnymi ludźmi. Um, co jeszcze, macie? możemy powiedzieć? Macie ostatnio piszecie ciekawe No i mamy, mamy kilku antyfanów. Tak, coś, mamy antyfanów, którzy... Um, no ale nie warto o nich Którzy mówić. na przykład sprawiają, że kurwa, po prostu nam <śmiech> ranking spada w tym w iTunesie. I za, bo, bo generalnie jakby nic nie mam do, do tego gościa, nie? co tam wystawił nam tą zajebistą opinię. I tak była lepsza. Te gwiazdki, A, nie? Przypominam te ci, gwiazdki. że była lepsza niż podcast Deadly Series, który prowadziłem niż czas temu, który zebrał... I <coughs> też była od niego, sorry, tak? Sorry, ta, która właśnie też była od niego i który zebrał, uwaga, jedną gwiazdkę. Aha, więc no, z każdym podcastem idzie mi coraz lepiej, tak przy czwartym czy piątym będzie naprawdę gwiazdki. Dostałem... Tak, godziny. ale wtedy będę ale mówił cię o. o jak, pocieszy się, że jak wtedy ten, ten nasz podcast został tam wrzucony, pamiętasz też na główną tak? e, w no, to były i cztery gwiazdki, jedne, jedna ocena była pięć gwiazdek. No nie? mm, niesamowite, są naprawdę. Ludzie no. nie mają smaku w tym kraju. No. I są gotowi, gotowi wystawić takie oceny. No, ale chyba wystarczy nam bezsztania naszych biednych słuchaczy. Jeśli zaczniecie no. umieszczać komentarze, wtedy nie będzie tacy źli i bezczelni. A, bo brakuje nam tylko komentarzy do bycia sławnym i w ciąganiu kilogramów, y, pf, kilometrów, kresek. W, czegokolwiek. w, ogóle, w ogóle mój, do mój ojciec narysował nam y, takiego gostka, który mógłby zostać na. No. Maskotką? <laughs> Tak, takiego tego gracza, grub, grubego. A, grubego. Niestety żaden nie jest gruby. Radolf nawet ma niedowagę, więc... No, a dlatego to może być, wiesz, nasz awatar. I jak się to wpisuje. Co ważne, nie nagrywamy. Jak pewnie słyszycie, w naszym nu studiu numer... To jest 02? Studio? 03 Zero, chyba. Nie, 03 czy jest zoro... u Ciebie. Aha, no spoko. 01 jest na Johna Paula. Więc. Aha, ale i tak dobra. pozdrowimy ludzi z People Can Fly, bo robią bardzo, robią bardzo fajną grę. Właśnie, wymieniłem się teraz na game Trader i będę miał ból Super, no to Radą Radą w chętnie, a to na PS3 to się nie liczy. A, to... No ale spoko, będę go opychał na jakąś inną grę. Aha, czyli już zrobisz deal. Dobra, a ty człowiek, ty no, warszawiaku ty. Ty warszawiaku, ty cwaniaku warszawiaku ty. Jak to z komentarzy się no. dowiedzieliśmy też, że jesteśmy cwaniakami strasznymi. Zadziwiające. Kto tak nam na. Kto tak na blogasku nam. przecież ktoś umieścił taki komentarz, że jesteśmy straszni. Ja nie No już, bo tak widzę, było. że szybko wiesz, zapom zapominasz o swoich porażkach, a pamiętasz tylko chwilę triumfu. No może coś tu tym, tym jest. Dobra, to o czym będziemy mówili a, dzisiaj. Jako, że ja jestem w takiej kondycji fizycznej niezbyt, jak wszyscy słyszycie, więc Maciek zaczniesz i opowiesz o tym, jak handlujesz pirackimi grami na Game Trade. O, nie, nie daj Boże, prąkami których nie mamy i nigdy nie, nie będziemy mieć. Już nie, mamy. nie mamy, nigdy nie mieliśmy, bo nigdy nie zrobiliśmy odpowiednio dużej laski komukolwiek jakiejkolwiek firmie, żeby nam wysłali za darmo terenę, którą moglibyśmy później sprzedać bezczelnie na Allegro, jak to robiło niektóre wielkie strony, wielkie oczywiście w cudzysłowie. Okej, okay, Maciek, opowiedz o swoich doznaniach. E, no dobra, słuchaj, moje doznania są dosyć proste, ponieważ... O, jak zwykle. E... Jestem prostym człowiekiem, tak? Nie o to chodziło. Ja nie... <laughs> Dobra. Sorry. Dobra, no, nieważne. W każdym bądź w każdym razie e, w pewnym momencie wpadłem na taki pomysł, że. ponieważ mam te dwie konsole, a głównie gram na Xboxie i, I chwała ci za to. Wami, e, no to chyba niepotrzebne nie mi są gry, które są multiplatformami akurat na PS3 i wpadłem na taki pomysł, że a na potrzeby naszego zajebistego blogaska i tych naszych zajebistych filmików, no które ba. kręcimy przydałoby się nam więcej po prostu ekskluzywów no i de, zalogowałem się na swoje konto na Game Trade'zie mm -hmm. ujeściłem nawet opłatę weryfikacyjną tam 8 oh, w promocji, oh, w promocji. Chyba jakaś A, walentynkowa. no i zacząłem tak, walentynkowa no i zacząłem wymieniać te gry, no i co, co mogę powiedzieć, no jeśli ktoś Chodzi na przykład, nie wiem, wymieniać gry w jakimś sklepie, taki płaci, nie wiem, trzy dychy za wymianę, plus jeszcze dopłaca do gry i z wielką łaską wymienia no, rado a, co, że wie. grę, grę na jakąś inną. No to szczerze mówiąc polecam właśnie Game Trade'a, bo a przesyłka listem priorytetowym kosztuje około 3 złotych takiej gry, plus no do duch, tego koperta za 2 złote. No, nie? nie wiem, trochę więcej Igra, chyba. Nie, koło dwóch, koło dwóch, trzech złotych jakaś tak kosztuje. No i nie, koperta gra dochodzi to. Spoko, i to... Nie, bo wiesz co, bo ja wiesz. Ja nie wysyłam przez Game Trade, tylko z Allegro, ale podejrzewam, że jest to no. samo, więc no koperta, nie wiem, złotówkę, a wysłanie polecony priorytet kosztuje 5 zł. No tak, ale wysyłasz poleconym, nie? A ja wysyłam a... po prostu priorytetem. Aha, no, rozumiem. To, czyli trochę tą tańszą opcję robisz, okej, okay, jasne. No, e, no i wiesz, jak sobie to wszystko właśnie zsumujesz nie? i pomyślisz, że w sumie ten drugi gościu robi dokładnie mhm. tak samo, a gra priorytetem dochodzi po dwóch dniach mhm. do, do, do klienta, no to kurde, no to jest układ win-win, no. nie? I to co jest najfajniejsze to to, że można też się wymienić jakimiś starszymi grami, nie? I, i, I ludzie się ciągle tymi grami wymieniają, nie ma takiego, wiesz, rynku typu no dobra, to ja się z tobą wymienię za tą grę, ale ty mi musisz dopłacić 8 dych, A. E, Owszem, takie akcje się zdarzają, ale można też znaleźć właśnie normalnych ludzi i, i to jest super. E, no, no i co, co mogę powiedzieć? Trafiają się kurde fajne naprawdę tytuły o których ja na przykład nawet istnieniu nie wiedziałem jakiś czas temu i taką grą, którą właśnie teraz pozyskałem i którą pewnie niedługo zacznę odgrywać, jak mi się Battlefield albo jak mnie przyciśniecie, żebym to odpalił, to jest gierka, która nazywa się Folklor. Nie wiem, czy wysłyszeliście o czymś takim. Rado, wiesz coś o Folklorze, ty się zajmujesz tą fantastyką badziewną. Radu. O tej grze nic nie słyszałem. No właśnie, wpiszcie sobie, wpiszcie sobie na e, chyba na Game Trailers, tam na Gamespotach, czy na jakichś innych... Nie, bo mi się internet z, z modemu zatnie. To, no właśnie, to nie, to nie wpisuj. Nie teraz. E, no i gierka w 2007 roku w ogóle wymiotła, nie? Wszystkich i wszystko i nawet na okładce jest... Tak tutaj. bardzo, że o niej nie e, z... słyszeliśmy. I e, powiem Ci, czemu nie słyszałem bo, bo nam no, wyszło jak wyszło ps 3 tak. Bo jesteśmy ignorantami, to też. <laughs> tak, no, no to też. Ja też o nich w ogóle nie słyszałem, ale obszerniłem sobie stary tra trailer i tą i, i redkę mm -hmm. e, i graficznie nawet y, teraz robi wrażenie. Mm jest zajebista i jest to taki powiedzmy chodzony RPG w stylu finala, z tym, że system walki jest totalnie niefinalowy i totalnie nie przypomina niczego innego, co było w jakimkolwiek innym RPGu, więc jest dosyć ciekawie. Eee, chwilkę dosłownie grałem eee, i możemy się wcielić w babeczkę albo w, w goszka i eee, no jest <śmiech> fajnie. I dzieciaczki. No. Tak, nie no, nie chcę wam, nie chcę wam tutaj zjeść. Nie wiem, no przyjdzie jeszcze czas do... na to. Przyjdzie Ale o samym GMT Opowiesz trochę, czy, czy. Mówisz, że jest dużo opcji, tak? I czy ludzie chętnie się wymieniają, czy są jacyś, wiesz, cwaniacy warszawiacy, że tam nie wiem chcą ci yy, nie wiem wcisnąć jakąś grę wiesz tylko co, jedynym, to, ja. jedynym problemem jaki zauważyłem tak naprawdę mhm. i to co mnie w opór wkurwia w tych wszystkich wymianach to online pasy, nie? no ale to jest problem, też. bo jeśli chcesz się wymienić jakąś grą nie? Mhm. i ona ma online pas to od razu przy kupnie tej gry trzeba założyć, że nie, nie wykorzystujesz tego online pasa nie? bo wtedy ludzie cię zbijają po prostu z ceny wiesz, typu do 50 zł mhm. nie? Że wiesz, że jakby gra jest nic nieważne. No wiem, nie, no ale wiesz, oni jeśli chcą chcieli grać online, no to muszą zapłacić te trzy dechy, no i niestety. No, no tak, nie, no to i wiesz, i w tym momencie jakby. No wiem, cena stronie stronie. Musisz. Tak, dół. no musisz podjąć sobie. moim zdaniem po prostu jest, wiesz, to postawiono trochę na głowie, nie, bo osoba powinna się zastanowić, nie? Gierka kosztuje nowa 130, to jak goście mi sprzedają ją za 80 zł załóżmy, czy za 90, to i tak na tym wychodzę na plus, nie. Mhm. Rozumiesz, a ludzie tak nie myślą. I gościu ci piszą na przykład: "No, ja kupię tą grę. Tutaj mam na myśli na przykład nie wiem, Battlefielda mhm. nie? Za 60 zł." No, w No i wiesz, w tym momencie ja mówię: "Aha, pierdol się, nie?" Mhm. I gościu pi ci pisze dwa dni później: "To już kupię go za 80 zł." No, dobra, falsie jeszcze tak. Rozumiesz, więc wiesz, są y, jakby takie strategie, powiedzmy, tam negocjacyjne mhm. i ja tam no finalnie to sprzedałem tego BF-a i Chyba for Speedach od Pursuit za, za 140 czy coś takiego. NFS-a sprzedałeś no, za 140 czy oba razem. Razem, razem. No no, bo Co już te, się no, bałem, że znalazłem z, jakiegoś, z, z jakiegoś naprawdę zbyt. prawdziwego flyera. Naprawdę prawdziwego. Nie no flyer. ale i tak się na przykład wkurwiałem z tym NFS-em, bo ja pamiętam jak go kupowałem to, on chodził chyba za 130 za, za ta właśnie. No teraz Więc jest knioszka. Dzięki te... Tak, no teraz jest raz, że jest tanioszka, a dwa, że właśnie dzięki tym online pasom te gry zajebiście tracą na wartości mm -hmm. I można powiedzieć, że wiesz, w momencie kiedy wklepujesz ten kod, to gra przy wymianie traci po prostu połowę swojej ceny. Ja no wie? połowę to nie, ale no te Audi stary nie? jak Audi przykupczę. No jak wyjeżdżasz z salonu, to wiesz, no to jest w tym no, momencie. No już wyjeżdżasz tak, z salonu, już jest do wyjebania, nie? To... Samochód. Dlatego zawsze moje wiesz, samochody, które trzymam w garażu są takie, wiesz, po prostu są teleportowane z salonu i nigdy nie wyjeżdżam, i tylko robię wiesz, fot takie foty, sesje fotograficzne z modelkami, które zapraszam Z Los Angeles. E, no. Moje życie jest, jest takie skróte. Tak, tak, Bartek. E, I jeszcze jakieś no komentarz i co, do samej co jest, usługi? Co jeszcze a propos game Trader jest fajna usługa? co kosztuje chyba 8 albo 9 zł mhm. na 2 na miesiące. Nazywa się Automater mhm. i oprócz takich bullshitów typu wyłączanie reklam. Co akurat, jeśli ktoś nie wie czym jest Adblock albo nie albo lubi jest dobrym, kursać, Albo jest dobrym człowiekiem i nie wykorzystuje właśnie nie, Adblocka. Nie, nawet, nawet nie o to chodzi. Nie wiem czy, nie wiem, czy czytaliście, gdzieś się pojawiły takie badania, jakiś gość przeprowadził właśnie test, nie, taki powiedzmy empiryczny, tak. i zainstalował sobie Chroma z Adblockiem i bez Adblocka, i okazało się, że z Adblockiem zżera więcej pamięci niż z odpalonymi reklamami. Nie? Mhm. Czyli jakby przeglądarka działa ci wolniej mimo, że nie wyświetla reklam, nie? Ale wiesz, chodziło mi o to, że... Więc wiesz, to jest jakby paranoja, no dobra. No, bo ja nie chcę tam od tych Dobra, reklamów, dobra przykład, No dobra, nie, Dobra, dobra, dobra. Eee, no i masz. No, no i masz tego, powiedzmy, takiego adblocka legalnego, mhm. ale oprócz tego możesz sobie adblock. zatrudnić automatora, nie? Czyli te, jakby Ten automator polega na tym, że ee, nie wiem, ty szukasz ee, Właśnie powiedzmy Dark Souls'a, nie? Eee, I on ci pokazuje, które osoby mają tego Dark Souls'a, nie? Albo może ci wysłać maila, że no, ktoś Może szybciej po prostu odnajdujesz oferty, tak? Ich są bardziej promowane tak. też te tworzenie. Nie, twoje, no nie tak? musisz w ogóle. Tak, to znaczy nie, twoje nie są bardziej promowane, eee, ale, ale jakby łatwiej jest się znaleźć, mhm. nie? Na tej zasadzie. A oprócz tego, właśnie bo mi przypomniałeś, e, jest też możliwość w ogóle kupna reklamy, nie? I promocji swoich, gier. sprzedaż. Więc. kurde no, ten, go, ten gość, który, który to założył się nazywał Damian Legawiec uh, No miał łeb miał i moim zdaniem. Zerżną pomysł z zachodu jak zwykle. Ja wiem czy zerżą tak. No, tak ten pomysł z zachodu. No może bo... nie, dobra przesadzam, bo ja, ja mam wiesz swoją teorię, że wszystko wiesz, jest zdarz ale. No takiego serwisu jakby nie ma, nie? Znaczy są, są lepsze usługi, no. nie? No O tak bym powiedział, po prostu, tak. nie? Ale, ale no znalazł jakąś niszę, no. nie? I wiesz, to co jest najśmieszniejsze to to, że w dobie nawet Allegro, nie? On jakby ma szansę, nie? Ma szansę. No zjadł zjad fora internetowe i tego typu pierdoły, nie? Więc, mm. więc to, to usługa, jak, no, usługa jest zajebista, nie? I, I no, bo ja mogę polecić, no. Ja korzystałem trochę, bo chciałem się właśnie pozbyć kilku moich gier, tylko że ja właśnie nie jestem fanem wielkim wymieniania się, przynajmniej wtedy nie byłem fanem, bo potrzebowałem trochę pieniędzy. I ze sprzedawaniem gier jest trochę chyba większy problem, bo z, nie wiem, tam pięciu czy sześciu wystawionych gier a udało mi się sprzedać chyba tylko jedną albo dwie, więc to nie jest Nie, no to ja opcją. na przykład sprzedawałem tam z 13 gier <grym> chyba, czy 14 <grym> kiedyś i wszystkie sprzedawane. No ale wiesz, ty ustawiłeś jakąś teraz mega nawet... promocyjną cenę może wtedy. Nie, chyba nie, ale generalnie z tego, jak wygląda to teraz, mhm. to nawet masz coś takiego, że jak wrzucasz takiego befa i zaznaczasz sobie, że chcesz go sprzedać, mhm. to system ci na podstawie jakiejś tak, przedniej cen ustala mhm. cenę jakby sugerowaną. No, więc jeśli chcesz załóżmy realnie to sprzedać to warto jest, nie wiem dychetanie i no, no ale no. wiesz, no czasami właśnie ludzie podbijali, pomimo tego, że zaznaczałem, że nie, nie, nie że to jest cena już minimalna, to i tak podbijali, ej, wiesz, za ziom, kupię to za dwie dychy. Ciul, że gra jest warta 4, ale kupię to za dwie dychy od Ciebie, albo... No ja wiem, to znaczy, yy, wiesz, bo to działa w ten sposób, że na Allegro jest mniej takich hardkorowych graczy cwaniaków, No nie? właśnie, którzy tam a wyciągnął tego zioma albo słuchaj, to znaczy też w drugą stronę to działa, że są totalni, to znaczy oh, może w tę stronę działa, że to, tak jak Ty mówisz, że są mega cwaniakami i chcą na przykład mi, e, oferowali mi chyba L.A. za jakieś w ogóle grę, za Batmana Arkham City nówkę Batman Arkasi Arkham City, który miał swoją premierę jakiś czas temu. Była to jeszcze jakaś, wiesz, taka edycja kolekcjonerska w Steve Booku. No i ziomno mnie podbijał oj, słuchaj, dam Ci Lainua. Super gra jest, która jest warta połowę tego, ale spoko. I wiesz, obstrywałem. No i może rzeczywiście jest tak eee, trudniej znaleźć. Ludzie strasznie chcą, wiesz, wyciągnąć przynajmniej ze mnie chcieli wyciągnąć z mojej gierki za mały hajs i dlatego szybciej znalazłem klientów jakby na Allegro ale myślę, że to jest całkiem spoko pomysł jeśli lubisz się wymieniać grami raz to raz, a dwa jeśli ci wiesz nie zależy jakoś na, na temie, cenie nie? a też i na przykład nie chcesz płacić prowizji no tak, bo ta wiesz prowizja jest tak straszna na Allegro jednak ma swoje to wady i dlatego też te ceny na Allegro mogą być wyższe niż na Game trade, jeśli ktoś się decyduje na wystawienie tego bo wiadomo, na no Allegro tam ciągnie za samo wystawienie już a i tak dalej. Wszyscy znamy tą historię. Czyli takie fajne miejsce, tak, gdzie można się powiedzieć, nie ma zbyt wielkich takich oszustów, złych ludzi, którzy się zdarzali swego czasu na Allegro w zamieszłej przeszłości. Nie, nie, ma, nie ma, to nie. dobrze. No. Tylko są cwaniacy gracze, cwaniacy, którzy próbują zerżnąć. No, ale to wiesz, są... cwaniacy są wszędzie. Wszędzie, no. wszędzie no, szczególnie z Warszawy, jak są i nagrywają no, podcasty tak. jakieś tam. No, Adolf, czy ty masz tak, jakieś to doświadczenia to... z takimi usługami? Ja raczej to znaczy, mało sprzedaję nie gier tak naprawdę. Radolf jak powiedział. Ee... <laughs> no próbował być inteligentny, no daj mi się spokojnie. i taka. Wiesz, final leci. E... <laughs> nie, nie, nie, ja tak naprawdę Pięknie. chyba. Do tej pory tak jak ja sprzedałem? jak coś no ten chyba na chyba na DS-a tak mi się wydaje i ten środ właśnie tam w jakimś sklepie. Więc raczej dużego doświadczenia nie mam handlu, grami, mimo wszystko jakoś tam, jednak to wszystko zbieram Jeszcze. cały czas. Jeszcze. Tak, zbierasz. Bo nie masz, bo przyznaj to, że nie masz po prostu, jesteś strasznym leniem. Nie, nie masz ani ochoty, ani czasu, żeby wystawić tych rzeczy gdziekolwiek. Już, broń Boże, robi zdjęcia. No w, Człokol... w, w ogóle właśnie zdjęcia, ale to czasu zajmuje, przecież to... W ogóle to nieopłacalne tak naprawdę wymieniać się grami lub sprzedawać. Ile czasu człowiek straci, żeby na to, żeby wystawić tą grę, yy, żeby zrobić jej zdjęcia, dać opis, jeszcze dogadać się z tymi gadać ludźmi. Jeszcze gadać z tymi idiotami, którzy Ty, piszą na ciebie maile. Dokładnie, tyle kasy się, na tyle czasu cię na to traci, że w ogóle zysk jest nieporównywalny. To nie, dla mnie bez sensu. <laughs> Radom zostaje. to Tak, to jest, kiedy już masz miliony nie, i możesz sobie kupić jakąś małe studio wydawnicze, jakąś małą firmę deweloperską, żeby napisali Ci Twoją własną grę. Radolf, Radolfin. Na przykład rad, ra Tak, Radolfin. Tak, <laughs> Taka, Platformer to będzie na pewno. Co będzie? Okej, okay, platformer mówię. Platformer, no może. A propos używanych yer, wow, nieźle, ale będzie płynne przejście. E, oczywiście, Wiecie, w pewnym czasie ludzie, którzy mają za dobrze czy mają konsole od, nie wiem, 4 czy 5 lat, coś im odpieprza na mózgu i stwierdzają, że chcą mieć nową konsolę i, i wszyscy wokół zaczynają mówić o tym samym, czyli o kolejnej konsoli kolejnej generacji konsol, i jakbyście tego nie zauważyli, od jakichś dwóch czy trzech lat ludzie syrają totalnie na ten temat. Znaczy są ze strani z podniecenia w sensie w ten sposób a w tym roku podejrzewam, że ekscytacja na punkcie właśnie kolejnej generacji konsol będzie tak wysoka, że nie wiem, trudno mi znaleźć jakieś, jakieś barwne porównanie, jakbym Kiedykolwiek miał takie, ale podejrzewam, że ludzie po prostu pewnie cię się przesadzać i pewnie jesteście świadkami tego, jak co jakiś czas pojawiają się durne newsy na tych wszystkich idiotycznych portalach growych, którzy, które zajmują się głównie tłumaczeniem newsów z zachodu. A... Ja nie znam takich portali polskich, bo to niemożliwe, że to w Polsce. No Ja też się czasami dziwię, że to jeszcze Polacy są, że mają czelność się tak nazywać. <śmiech> Wiem, o co o Ci chodzi. A... I pojawiała się plotka, że pomimo tego, już pomijam to, że Xbox 360 będzie miał pierdyliard rdzeni i będzie 6 milionów lepszy od tostera kuchennego mojej matki i że Wii U będzie miało, nie wiem, dyktafon wbudowany z myszką, to pojawiało się info, że na następnym Xboxie, czyli... Oczywiście tutaj mm, super. <grym /dziśla> Mi się zajebiście podobało, jak ludzie wymyślili, kurwa, nazwę <grym /dziśla> 720? 720. <grym> Właśnie </dziśla> no, <grym /dziśla> o tym miałem mówić. <grym /dziśla> Pierdolę, jak ktoś mógł... No zajebisty, kurwa, copywriting. Ja myślę, no. że powinni, kurwa, pracować w sieciowej agencji, kurwa, marketingowej Człowieku. i Bo po prostu starych sprzedawali wszystko. Od serów kleśniowych, starych, to skarpety, kurwa, z, z, do, z, z Vaderem. No a, a propos, bo, bo teraz mi teraz mnie teraz rozpieprzyło, pamiętacie jak ludzie a, m, się Napal. przyzwyczaili, jak wychodził Kinect, nie? Mm -hmm. I jak, jezu, jak to się nazywało? Natal. I wszyscy, o, Project Natal, nie? Że to taka zajebista nazwa. Nie, bo to tak gikowsko brzmiało, nie? To tak jak był. E, e, tam nazwa kodowa Windowsa 7 Longhorn. Nie? No było. I wszyscy, o, Windows Longhorn, nie? No i wymyślałem, że to się nazywa Kinect, nie? I od razu ci kurwa wszyscy ludzie z tą zajebistą <grym> wyobraźnią, kurwa oczytani po prostu do bólu, nie? Mówią, nie, kurwa, Kinect, nie, to nie chwyci. <grym> kurwa to nie chwyci. No i jak i, i co teraz sprzedaje konsolę w Polsce? a jeszcze mi przecież się pojawiały głosy, że nie, Kinect w Polsce na pewno nie chwyci. No, niestety no. Nie, nie chwyci. Takich no. mamy specjalistów. No Dlatego warto stać obok. Xbox 720 kurwa, jest bardzo dobrym proszę. pomysłem i ja zainwestuję każdą złotówkę w ten projekt, jeśli się kiedykolwiek pojawi. Ale dobra, obsrać mhm. to. Już mam, mam nadzieję, że zrozumieliście moją dezaprobatę odnośnie wymyślania dupiatych newsów na temat specyfikacji sprzętu oraz tego, co nie będzie miał. To pojawiła się info, że na właśnie następnej generacji Xboxa nie będzie można mieć używanych gier. W sensie to będzie jakiś taki system, który będzie przypisywał grę do konsoli właśnie i że nie będziecie mogli jej sprzedać. Straszne, prawda? <głos> <głos> nie wiem, ja mam to w dupie totalnie i myślę, że coś takiego się nie stanie i że Microsoft nie jest aż tak głupi i rozkmini to, że jednak spory rynek to... właśnie gry używane, tak samo jak to rozkminił, że... Mm, pozwalając piracić swoją konsolę, zarabią naprawdę dużo hajsu, co tak się Wiesz, stanie. Wiesz, mhm. to jest Microsoft, nie, oni teraz ci tak pogadają, a potem zrobią swoje. A propos w ogóle takich akcji, mhm. e, kojarzycie to, jak wychodziły kolejne update'y do PS3 i tam są wyłączało kolejne funkcjonalności? Tak, to nie? pamiętam. E, no i słuchajcie, pojechałem do, do siebie do domu i wziąłem e, o, ostatnią oryginalną grę jaka mi została z, z PSX-a, mm -hmm. czyli GTA London oh, yeah. i normalnie kurwa mi poszło na festry. <laughs> wow. Więc płytkę, wiesz, kompaktową właśnie z GTA London, no, odpaliłem, no kurwa, gra poraża po prostu, grafika jest kurwa zajebista, w życiu lepszej nie widziałem, kurwa, po prostu, i jakbym coś zjadł, to mi się chyba wyżygał, po prostu, masakra, I jak, sobie, jak sobie przypomniałem, że ja w to grałem pół roku na przykład, non stop, i byłem zajarany, nie, i właśnie... Z Kumplem na przykład rozmawialiśmy, nie, że każdy kurczę potem mówił O, jaka zajebista grafika, zobacz jak kurwa miasto jak prawdziwe, nie? Wygląda. No masakra polecam każdemu taką akcję. Taki, taki powrót do hmm. przeszłości. Myślę, że a propos tego co, co Microsoft planuje e, ze swoją konsolą. Przyszła. on nie planuje, to mądrzy mhm. blogerzy, jak to. No ja wiem, no, nazywać... ale to już wiadomo, wi wiadomo, że już możemy sobie porozmawiać, co, co planuje. No to na pewno nie planuje tego, co wymyślili nasi mądrzy blogerzy, nie. E, e, Bo, no, no strzeliłby sobie chyba sam w stopę, nie? Albo winą, w kolano strzałą. Wow. Mm. Odwołanie do Skyrim, do żartu, którego no. już, który już nikogo nie bawi. Wow. A propos właśnie tego e, ograniczenia, e, było kilka głosów oczywiście z branży. Obserywam to, co powiedzieli ludzie z e, Volition, czyli ekipy, która zrobiła Saints' Row The Pan stwierdził, że mu się chyba spodobało. Chociaż byłem na tyle leniwy, że przeczytałem tylko nagłówek, więc pewnie powiedział coś innego, bo oczywiście, e, wszystkie newsy w Polsce się pisze tak, żeby. Yy, nabiły klikalność dobrą i żeby yy, reklama z przeglądarkową grą po prawej stronie się dobrze sprzedała, żeby portal Wiesz mógł co, wytrzymać w, kolejny w, miesiąc. To, to, to ostatnio o tym nawet słuchałem, nie? I taki gostek, którego pewnie kojarzysz, Radek Zaleski. O tak, on jest teraz ważnym człowiekiem z CD Projekt. Tak, tak, tak. I on się wypowiadał właśnie, że jakby u niego tam, jak pracował w gazecie, to już nie ma jakby w portalu gazeta.pl mhm. dziennikarzy, nie? Tylko są content designerzy, nie? Aha, to fajne. Czyli jakby ty nie jesteś dziennikarzem, nie jesteś blogerem, tylko jesteś generatorem znaczków, tak, nie? który ma generować Więc... pieniądze z reklam. Dokładnie, no więc jak sobie człowiek z tego zda sprawę, ja już sobie zdałem z tego sprawę z 2-3 lata temu, to zaczyna mieć po prostu na to wyjebane. No, to prawda. I się tym po prostu nie ekscytuje. No i ja się pisami, załóżmy, czy newsami z takich serwisów jak, nie wiem, Poligamia, Gamezilla... Porys, no nie polisraka, Gamezilla... Nie... Tak, no niespecjalnie, niespecjalnie się tam ekscytuję, nie? to mogę sobie przeczytać, żeby tak zobaczyć, co się dzieje naokoło, ale no, no, no, e, Więc innym głosem w sprawie właśnie tej e, anty używanej kampanii Microsoft, w w Polsce jest straszny, wypowiedział się jest właśnie człowiek z CD Projektu, który stwierdził, że to będzie bardzo zła sprawa, a wywiad był dla Eurogamera. Z bardzo ważnego powodu i uwaga, teraz Radol się ożywia trochę Radolf ożył się trochę. Radol, no ożywia się. Z racji tego, że Wiedźmin 2 wychodzi na Xboxa 360. Uu, super news. Bo nie było nas w tym czasie, kiedy wyszło, a ja jestem mega zajarany i chciałem o tym wspomnieć, bo. Kupuję to na premierze, jestem dziwką, która kupuje Ja ten. tak samo w ogóle. A widzieliście ten trailer? Tak, widziałem. To znaczy, to cool. intro, tak? No, bagiński, no w ogóle, tak, no no Podoba, tak, podoba mi się to, co zrobił, No, bardzo dobrze Super, super. No. To oczko dla polskich graczy. W no, w cenach, tak? I w tych edycjach dwóch kolekcji. No, kolekc jest, w sumie dwóch jest jest naprawdę. I tej jednej rocznej mrocznej. No, mm -hmm. znaczy nie, bo zwykłymi, i tak, tak bo to jest trochę tak rozszerzona wygrać. edycja, tak ma ten poradnik do niego, do, do mm -hmm. tej pierwszej wersji. No, mów. Eee, no i tam różna edycja też, tak, też jest całkiem spoko, bo naprawdę dużo, dużo, dużo, dużo, dużo, jejku, Kontentu tam jest eee, w bardzo fajnej cenie. No. Takie polskie ładne słowo. No właśnie cena jest najlepsza w tym wszystkim. Jakby Stwierdziłem, że nawet jeśli ta gra będzie nie wiem, bardzo złym, zoptymalizowanym krapem na Xboxie, to i tak to kupię, żeby pokazać tym wszystkim wielkim wydawcom, że można sprzedać w Polsce grę za 130 zł, czy za 120 nawet. I zrobić z tego naprawdę dobry biznes. I że gry nie muszą kosztować 200 w Polsce, nieważne kto je wydaje. że Chciałbym, żeby gry kosztowały właśnie premiery. Były, cena była na poziomie 120 zł, co było naprawdę bardzo spoko, i myślę, że takim <śmiech> właśnie to będzie taki dobry popis, żeby pokazać. Nie wiem, czy to ma wpływ, bo ja e, bardzo tak myślę, dziecinemu w sensie e, dajcie niższą cenę więcej ludzi to kupi. Wiem, podejrzewam, że tak nie działa do końca ekonomia, bo spałem akurat na tych zajęciach, kiedy była o tym mówiona, ale właśnie to będzie taka próba, bo myślę, że podobną próbą miało być e, The Cartel. People Can Fly. Nie, to nie był People Can Fly, bo People Can Fly robi bardzo dobre gry. To był Techland, który yeah, również tam. też robi całkiem niezłe gry. I ta gra też była bardzo tania, prawda? macie okay. ile ona no, tam? 120-130 na premierze. Która? Yeah, nie, nie, nie, nie, kartel. No ze 130 No. Złotych, nie? A Dead Island też był kurwa taniej. Tak? No bo ja nie wiem, bo akurat wtedy... 150 by... No to, to dobra to cena. To... I no, Dead Island na pewno się lepiej sprzedał niż The Cartel, ale myślę, że w przypadku Wiedźmina tej nie będzie jakichś niedomówień wielkich i ta gra sprzeda się w dużych ilościach w naszym kraju, bo... No wszyscy ci, którzy nie grają na PC, a mają Xboxa, myślę, że jest całkiem sporo takich osób. E odpalam tą grę i kupiam w dniu premiery, bo ta cena jest naprawdę świetna. I właśnie to będzie taki pokaz, że można wydać tanio grę, która się świetnie sprzeda i jeśli udało się z Wiedźminem, to czemu nie puścić innych takich fajnych marek w takiej cenie, więc moje marzenie to jest po prostu, które pewnie się nie spełni, ale chyba są całkiem dobre głosy odnośnie tej konwersji z PC na Xboxa. No, bo to jest, nie wiem, oglądałem jakichś nie, twórców i wypowiadaliście, mm -hmm. że tak naprawdę to nie jest do końca konwersja, tylko to jest... tak gra jest po prostu przepisana tak naprawdę od podstaw chyba. E... Adaptacja. Słucham? Tak, to coś takiego. Adaptacja, adaptacja bardziej niż konwersja. E, przez co ten silnik jest mm -hmm. bardziej jednak przystosowany do konsoli, więc, więc mam nadzieję, że to naprawdę będzie wszystko ładnie, fajnie działało i nie będzie żadnych problemów z tym. Mm. E, z tego co wiem, to znaczy nie oglądałem żadnych, bo chyba pojawiły się jakieś materiały odnośnie tego, jak gra wygląda na konsoli, jak się sprawdza, ale z tego co z tego całego szumu, który był przy okazji premiery gry udało mi się wyciągnąć coś takiego, że ta gra świetnie działa, podpada, jest zrobiona wręcz idealnie jeśli chodzi o kontrolę Microsoftu, więc to jest. podejrzewam, że tego nie spartolili. Było kilka jakiś takich słabszych momentów, jeśli chodzi o rozkład klawiszy, czy menusy, czy coś takiego, ale to podobno się poprawiło z kolejnymi paczami. Więc sterowanie też będzie podejrzewam bardzo dobrze zrobione. Problemem może być tylko tutaj jakiś framerate czy grafika, bo od mm -hmm. strony fabularnej podejrzewam, że jest dobrze, bardzo dobrze. E, i No. No pewnie tak. A jeśli chodzi o grafikę, to słyszałem za to, że to ma być jedna mm. z ładniejszych gier na no, Xboxa. To jest w bardzo ładnie. tak, gra. Nawet na PC. Mm? <laughs> Nawet, Nawet na PC, na PC. Co ja mówię. Tak więc. Mm -hmm. <laughs> Wielkie nadzieje wiążemy z tą produkcją i kupujemy na premierze 15 chyba kwietnia jest premiera, jeśli dobrze kojarzę. Będzie bardzo dobrze na to, żeby tak. no, Do tego chyba dostaniemy jeszcze jakiś content, który pojawił się w międzyczasie, tak? Dla, dla użytkowników komputerów stacjonarnych z platformy Windows. Nie, to będzie. to jest to jest materiał, to, są, to, są, to, to jest napisane dla Xboxa, to się pojawi na PC-tach w Ale nie, że w sensie to, co było do tej pory na PC, plus jakieś dodatki chyba dwa, jakieś takie pierdółkowate, które się właśnie też. Yy, to znaczy, te wszystkie rzeczy, które zostały wypuszczone na PC, mają no się znaleźć w wersji Xboxowej mm -hmm. już na starcie. Tylko, że ta wersja Xboxowa jest rozwinięta o jakieś tam powiedzmy dwie pierdoły. I te dwie pierdoły, właśnie, znajdą się też na PC. No. A chyba nie są takie pierdoły, no tak naprawdę? Nie wiesz, to w tym chyba nawet. No Jakieś no, dziwne to tak, okay. jest fabularne, okay. powiedzmy, strzelajmy, A, ale co jest fajne, jeszcze w tym wywiadzie, w którym pojawiło się wspomnienie na temat tego systemu, nie wiem, zabezpieczeń, jeśli to można nazwać zabezpieczeń, w kosali Microsoftu w co nie, oczywiście, jak już uzgodniliśmy, nikt z nas nie wierzy, że Pile, że Wiedźmin. A, że bardzo że ludzie z CD Projektu chcieliby bardzo, bardzo dostarczyć y, dużo darmowego kontentu y, użytkownikom Xboxa, tak? W sensie, że. Bo chyba na, przy okazji premiery na PC y, było coś takiego powiedziane, że y, pojawią się DLC, które będą za darmo i chyba tak jest, że te updatey są całkowicie za darmo. Dodają jakieś nowe y, rzeczy, na przykład ten właśnie Dark Mode czy coś mhm. takiego. Nie wiem, nie jestem totalnie znawcą. On był za darmo, jakieś tam DLCs chyba z fabułą czy coś takiego też były za darmo, więc CD Projekt chciałby robić to samo na Xboxie, ale okazuje się, że Microsoft nie chce dawać rzeczy za darmo, żeby jakiś deweloper czy wydawca publikował rzeczy na marketplace za free. I to teraz okazuje się, że Microsoft jest bardzo, bardzo złą firmą, którą należy zniszczyć jak najszybciej. Co nie jest miłe. Mam nadzieję, że mm, bo to są wiecie, jakieś reguły, które muszą się trzymać, które, które muszą, których muszą trzymać się wydawcy, więc to będą jakieś symboliczne opłaty. Yy, I oby tak zostało. No No. i to chyba tyle. O, jeszcze z innych newsów yy, Microsoftowych. Yy, oczywiście kolejne plodeczki, co uwielbiam. Yy, Microsoft chciałby wyrzucić tą całą walutę, którą dysponujemy na Xbox Live, czyli Microsoft Points, miałoby się to zamienić w złotówki. Jakieś myśli Wasze? Maciej coś pisze, więc pewnie coś spisuje. Jakieś mądre uwagi, więc może pobudziłem no, jego umysł. w tym Wiesz, Iga, a, a propos, a propos te, te, te właśnie tej zamiany MS Points'ów na, na złotówki, to ja jestem na tak i myślę, że Wy też chyba jesteście Ja na myślę, taki. że nie jestem na tak. Nie? nie? Wolisz punkty zbierać? Tak. tak. Wolisz ciągle przeliczać 1200 punktów na 30 zł. Nie, tak 800 to jest 30 zł. No widzisz. <laughs> Ale wiesz co? Wiesz o co chodzi, no bo jest to dla mnie... Kurwa, no dobra, to ty to powiedz bez... swoje, a ja powiem swoje. No jest to bez sensu, stary, bo masz MS Points'y i za MS Points'y kupujesz na przykład DLC i tapety, nie? Mhm. A za złotówki kupujesz gry on demand. No to jak kurwa to ma sens, stary? No nie ma żadnego sensu, no, z biznesowego punktu widzenia nie ma to sensu takiego. Ale nie, za że ludzie tak ms pointsami chyba. Ale star bo to nie, nie rozumiesz, jakby to ms points e, nadal by jakby istniało mo istniała możliwość doładowywania sobie konta. Karty nie, właśnie, frappon, nie. Byś... właśnie nie, ma być tak nie? jak na Playstation. Prostu... No, na Playstation też możesz doładować zdrawkę. E, ale właśnie ładujesz zdrapką o nominale 100 złotych, a nie ładujesz punktami. Jakkolwiek... No i co? No i, no i, no e... no i to co ci te punkty? Po to, No właśnie o że... to mi chodzi, że kupujesz sobie nominał 5D i ładujesz 50 złotych. Dobra, to teraz może ja powiem o co mi chodzi. No. W sensie jeśli, nie wiem czy dobrze mówię, ale chodzi o to, że jeśli masz właśnie te gry na życzenie czy coś takiego, to o wiele taniej wychodzi, jeśli kupujesz ją z wydając swoje MS-pońcy. W sensie, w złotówkach płacisz dużo, dużo, dużo może nie, ale płacisz więcej. A co jest minusem, bo ceny wszędzie by podskoczyły w górę i oni mogliby sobie to spokojnie narzucić, a tak to możesz dostać jakieś tańsze punkty. Nie chodzi mi o tańsze punkty z kradzieży, gdzie dostajesz 6000 punktów za 8 dych. Oczywiście była ta sprawa, o której chyba wspominaliśmy w podcaście. Ale po prostu możesz do dorwać jakieś tańsze zdrabki. Fakt, że to jest może być męczące, że żeby kupić coś, musisz na początku yy, kupić te punkty, później dopiero zapłacić i tak dalej. Yy, Microsoft pozwala coś takiego płacić, chyba właśnie kartą kredytową, yy, ale nie zawsze są te przeliczniki właśnie na, na złotówki czy na dolary, czy coś takiego, więc to by było zunifikowane, czyli ten proces yy, kupowania czegoś online byłby dużo szybszy. Ale, no ale, widzisz, ale widzisz, to Ty wiesz, że wychodzi tymi punktami taniej, a trzy czwarte ludzi Kurde sobie z tego nie zdaje sprawy. A... Jak widzisz ja na przykład tego w życiu bym nie rozkminił, nie? Żeby przeliczać te punkty Ale ja nie przeliczam, tylko, tylko, za... tylko naciskam przycisk. Tylko za... Tylko widzisz, ja za każdym razem się wkurwiam, że po prostu zastanawiam się, ile to jest kurwa tych 1200 punktów, nie? Wiem. Stary, I ile muszę ile muszę mieć, kurde, na koncie, na karcie, czy chuj wie gdzie, żeby sobie kupić, nie? A tak bym miał załóżmy kwotę, tak jak jest na psn że DLC kosztuje 34Z, a stary i wiesz, że musisz mieć 34 zł. No nie? wiem, to jest prostsze, ale z drugiej strony też, mm, jakby na korzyść Microsoftu, tak mi się przynajmniej wydaje, ale jak już. Przyznałem się do błędu, nie jestem znawcą z ekonomii, ani <grywanie> nic takiego. Wydaje mi się, że jeśli masz dysponować jakąś wirtualną walutą, to łatwiej jest Ci te pieniądze wydawać. A nie myślisz w sposób, nie wiem, nie wiem, że złotów porównujesz złotówki. Szczęś. Po prostu wydajesz nie wiem, 800 Microsoft Pointsów i po e, pewnym czasie zapominasz właśnie tak jak ty, ile tak naprawdę warto jest te 800 Microsoft. Nie nie myślisz sobie, a 800, e, jak mogę mieć, nie wiem, 4100 no, na no, ja wiem, no, bo ja tak, wiesz, ja tak właśnie... Wydałeś mi z pochajsło. wydałem, wziąłem ile, ileś tam kasy, nie, czy tam 8 dych, czy coś takiego, nie? Mm -hmm. Kupiłem sobie te MS Pointsy e, i zacząłem sobie kupować jakieś pierdoły, a to kosztuje 120 punktów, no to, to jest a to coś tam, nie? No. Stary, już bym wolał, żeby te ceny były w euro, nie? Tak jak jest na przykład na App Store, mhm. bo ja wtedy wiem, że 79 euro centów to jest mniej więcej 3 złote, stary, nie? Mhm. Rozumiesz? I wiem, że aplikacja najtaniej kosztuje 3,50, ja się z tym liczę po prostu, że zejdzie mi, kurde, skąta 3,50, a tu się okazuje, wiesz, że ja wydałem 8 dych, z czego mnie było stać, załóżmy, na jedną grę i na sandały, nie? Dla avatara. Rozumiesz? Rozumiem. Wiesz, wiesz, wiesz, wiesz, wiesz, no i właśnie na tak tym może starać Microsoft, że ludzie się ogarną w pewnym momencie i nie będą robić takiego. Wiesz, no tu działa szał zakupów, nie? Jakieś takie pewnie jest cudowne pojęcie, ale że w pewnym momencie zapominasz, że masz hajsu na koncie i wydajesz spend all the money. Spend all the money. <śmiech> <śmiech> <śmiech> e, <śmiech> powinien być ten Dobrze. ludek śmieszny. Nie, nie, nie nauczyłem się, jak się nazywa ten nam do końca. A, Więc no to może być minus. Fakt, że jest takie, może być dużo praktyczniej, może być dużo łatwiej, ale może też na tym spracić e, Microsoft. E, przy, przyzwyczajenie się do przeliczania punktów nie jest aż takie straszne, Można się tego nauczyć w jakiś sposób, ale wszyscy przecież walczymy o nowy, wspaniały, e, prosty świat ze snu Steve'a Jobsa, gdzie wszystko będzie zunifikowane. No. Jestem pod wpływem. Nie pytajcie czego. Okej, okay, czy macie może coś jakąś, zapchać dziurę od ciebie? Bo ja tutaj muszę moje newsiki odpalić znowu, bo coś mi się eee, jeszcze wpadło Zanim zacznę was zanudzać kolejnym newsem, tak się właśnie zastanawiałem, czy, czy jakiś news mi wpadł. Uh -huh. A... Go na na iOSie, sobie sprawdź. Bo wyszedł. Nie, tam. Bardzo nie, dobra wiem, gra. Bardzo dobra. Eee, właśnie, może, na, może czekaj, zobaczmy na tym ze strony iOSie. Co tam jest? A, mogę powiedzieć e, o iOSie właśnie. Pojawiła się w. W tym tygodniu chyba, w tym poprzednim, aplikacja chyba, albo właśnie w tym poprzednim tygodniu, albo jeszcze tydzień wcześniej. Aplikacja Steam no. na iPhone'a. Coś o tym? Z takich, z takich bzdur. No i co? Możemy sobie z tego, co tutaj widzę, czatować z, z naszymi znajomymi. Oh, yeah. Z friend listy, czy ich tam już kurwa zamęczać, po prostu sprawdzać grupy, co robią. Możemy sobie kupić jakąś grę. No to fajnie. A się ściąga na, automatycznie, na... jeśli kupisz ją online. Przykład, Myślę, że tak to działa, nie? ale nie. wiesz, no ja nie gram. Na ja, procesie, wiem, więc... ja wiem, ja wiem. Wyszliśmy z tego powiedzieć. wieku już. Tak, chociaż mam kilka gier. Wiesz, że teraz jak kupuję gry na Steamie, to są to głównie z Humble Bundle. No, no takie już. Gierki, tak. No, tak. <gry> już, takie już gry indie za jednego dolca. No. Eee, no i co? A propos jeszcze właśnie iOS-a, mm -hmm. Jak już tak patrzę, no to oprócz tego Steama są aplikacje do Xbox Live'a i do PlayStation. Prawda. Przy czym do Xbox Live'a wyszła niedawno, a do PlayStation wyszła już dawno, ale w Polsce nie była dostępna, co było dość śmieszne. Tylko że najpopularniejsza eee... konsola w naszym <śmiech> kraju. Tak. No i co mogę powiedzieć o aplikacji Xbox Live? Eee... Chyba działa lepiej od tej na Windows Phone. O, to smutne. Co jest kurwa masakrą po prostu. Eee, jak, jak to wygląda właśnie ona się trochę od, długo odpala, tam długo pobiera te dane o, już mi się uruchomiło o, proszę. Eee, no co twój no iPhone mamy... 4S taki ma tam w ogóle procesor szybszy niż mój pierwszy komp i jeszcze wczetuje danych w sekundę no nie wczytuję, bo to internety są, nie? Mhm. E, wszystko wygląda tak, wiecie, jak na tym Metro UI, nie? tam mhm. sobie przerzucamy paluszkami, możemy zobaczyć, co robią nasi znajomi, e, wysłać im wiadomość, e, zobaczyć nasze achievementy, porównać się ze znajomymi, e, ale to, co jest fajne i czego chyba nie ma właśnie na Windows Phone 7, mhm. a ja przynajmniej tego nie zauważyłem, to można ustawić te bikony. nie? Czyli A to że masz to Te spamują mnie, ja, no, jak odpalam mikrofon. Tak, introser. że w coś tam chcemy sobie grać, nie? Mhm. I, to, I to wtedy ma sens, tak naprawdę, bo na telefonie ci się pojawia, jeśli ktoś zaczyna w coś grać, tam notification, nie, że, że twój znajomy właśnie zaczął w coś tam grać, no i czy chcesz do niego dołączyć, nie? A, to fajne. Więc można, można ludzi ściągnąć. Aplikacja do PSN jest kurwa, mega słaba, ale ma zajebiste oceny w App Store. Z takich właśnie rzeczy, które można tam zrobić, to poczytać sobie in-bloga, nie? PlayStation Network, kurwa, zajebiście. A teraz nie będzie PlayStation Network, teraz będzie Sony Entertainment. Tak, co jest Network. moim zdaniem strzałem w stopę no, po prostu, no, tak maksymalnym. Oni myślą, że wiesz, wejdą na, na iTunesa, nie? ale kurwa, się chyba przeliczą niestety. No niestety Sony tutaj trochę daje dupy no, przez zawsze cały dawało. czas. No i wiesz, aplikacja jest w ogóle... Jeśli chodzi o online. No, jest mega chujowa, bo na przykład nie możemy, kurde, nie wiem, dodać sobie nowego znajomego, nie? Chociażby. Więc no to taka dupiato. jest. Dupiato. Dupiato, nie? Mhm. A, wasz, wasz podcast nie. jest dupiaty. Właśnie, wiem. No i z takich właśnie newsów to ten Steam mi, kurde, zapadł w głowie. W, głowie. w pamięci. A w pamięci, tak. Wysławia I... się, ty, studencie dziennikarstwa. Ty, ja nie e, znać jak to Polki. jesteś? Kreator kontentu. Ja nie rozumiem. Ja nie rozumiem. Wiedziałaś? No dobrze. Ja nie rozumiem, no. Przedsiębiorczość, ja nie rozumiem. Ja nie umiem, panie. Ja nie umiem, ja nie rozumiem. Dobra, kocham. się. no. Nie, nie wiem, czy śledziłeś w ogóle, bo ostatnio się też pojawiło coś z tym, z tym uprisingiem, nie? że jakiś tam soundtrack wrzucili. i Nikogo. Ale chujowy ten soundtrack. Nie wiem, ja nie słuchałem. Radolf jest wielkim fanem tej gry. Pokażę Fadolf jesteś wielki. Fadolf? Fadolf. Fadolf, Hitl Fadolf Hitler. Fadolf Hitler. Radolf, jesteś fanem uprising? Uprising? A jakiego Upprizing? Polskiej. Ja mam być fanem? Dlaczego? Nie wiem, no. Nie też nie ja tak tak wiem. Doczego tak powie no, <laughs> coś powiedzieć głupiego? Więc to my się powiedziam. ciebie pytamy, czemu jesteś pan? Słuchaj. No dobra, powiedz, że będziesz szrotem, to wszyscy, wszyscy się zgodzimy, pokiwamy głowami. Maciek nie będzie odzywał się do kumpla ze studiów przez dwa dni. A, a, no tak, gra jest z będzie Będziesz no, no, boję się tego, ale ostatnie nie no były niezłe, no. Dobra, wiesz co. Wiesz jeszcze były niezłe? Krainy były niezłe, no. Ej, no ale to jest tak jak ocenienie tego, książki po no. Właśnie, nie ocenia się. No właśnie, Radolf, mówiłem ci, żebyś po traku nie oceniał. Gry. Że on przesłuchał, wypisał mi chojowo, że będzie grał. No przecież są to No ale proszę cię, dźwięk najważniejszy, no tak. Ja bym na przykład, słuchaj, jak mi się dzisiaj nie Jak tutaj... O właśnie, Radolf, podziel się przemyśleniami, swoimi przemyśleniami. Podziel się. A się czego, ma się robić? No. No, a propos dźwięku, że tak naprawdę dźwięk jest bardzo ważny w grach. No, po prostu Battlefield to jest muzyka dla uszu, serio. Te dźwięki, które tam się wydobywają z głośników są genialne. nie chodzi tutaj o... Najlepsze wiem... są te bluzgi, moim zdaniem. No są dobre, ale ja teraz... One są zajebiste, gram. stary, to jest taki klimat. Ale głosy no. otoczenia, te wszystkie wybuchy... Nie wiem, tam... Strzały z broni. Strzały z broni. To jest naprawdę o, piękne. Jest no, Głos fajny, pojazdów, to jest świetne tak naprawdę. Jak jak nie mogłem na przykład słuchać tego, znaczy Bullet Storm masz tak w miarę, ale no, w, w, w, w co, w, w co ty grałeś ee, w to demko? Syndicate. E, Syndicate. Bardzo no, dobre demo swoją drogą. Demo bardzo dobre to widziałem, bo fajnie wyglądało, ale po prostu słuchać tego nie mogłem. Te dźwięki były straszne w tej grze. No, wiem, było straszne głośno prostu... zrobione i bardzo intensywne było. A co jest tak jest bardzo fajnie tak zbalansowane to wszystko to jakby i mm -hmm. naprawdę można w tej grze grać na słuch, co ci mówiłem, że można, wiesz, no właśnie z tej strony jeździć, Z której strony idą ludzie, czy coś takiego, więc jest bardzo, bardzo dobra. Ale generalnie um, bardzo, dźwięk na wysokim poziomie był takim był znakiem rozpoznawczym też dla Bad Company i strzelam, że dla Bad Company, znaczy dla Bad Company dwójki i strzelam, że dla Bad Company, bo nie grałem w tą drugą grę ale właśnie w Battlefieldzie i tak jak mówiłem w tej poprzedniej wersji odsłonie gry jest bardzo, bardzo dobrym na wysokim poziomie i naprawdę nie można było tego spieprzyć ale już też nie można było nic z tego wyciągnąć bardziej, bo jest tip top no, więc Maciej, co tam w Battlefieldzie? <śmiech> Przeszliśmy do naszego tak? ulubionego tematu <śmiech> no ja, ja mogę tak z bo tak Bo nie zrobiliśmy tego update'u, że sprzedałeś wersję na PS3 i kupiłeś wersję na Xboxa, tak? Tak, no sprzedałem wersję na, na PS3, właśnie do tego, do tego dążyłem, mhm. sprzedałem wersję na PS3, kupiłem na Xboxa eee, no i powiem tak, jeśli komuś się nie podobało granie na PS3 to powinno mu się spodobać granie na Xboxie <laughs> eee, niestety co, co jest po prostu masakrą jakąś bo okazuje się po prostu, że na w kurwa nie da się grać, no, e, no nie da się. E, graliśmy tutaj ostatnio z kumplem w FIFA e, 12 i też kurwa gra się chujowo, no po prostu te triggery są ża żałośnie zrobione. I nie da się w to grać i jest niewygodnie, e, analogi są kurwa niewygodne, no, no jest masakra. E, na co do samej gry... E, w... Jeszcze raz. Kurde... Kurde... Zmieniłeś zdanie odnośnie tego, co zobaczyłeś na PlayStation 3 na Zmieniłem, no, znaczy wiesz, bardziej się wkręciłem ee, w granie na, na Xboxie. W ogóle się po prostu wkręciłem, tak, bo na, na PS3 co to generalnie miałem wyjebane mocno na tą grę. Ale to głównie dlatego, że chyba że gramy razem, nie? Bo jakbym grał samemu, to by mi się nie chciało, nie? I nawet jak gram teraz samemu, nie? Załóżmy, nie grałem z tobą, to gram w takim e, zamyśle, że. O, muszę Cię dogonić, nie? Bo masz już jakiś tam poziom, nie? A na trójce no. jest tak stary, że tam nie masz kogo gonić, nie? Teraz miałbym kogo gonić, bo koledzy z pracy grają, nie? ale wcześniej no generalnie, wie, wiesz jak to wygląda, no to jak taki samotny, kurwa wilk. Forever nie? alone. Jednoosobowe wilcze stado, nie? Tak, horda. Wiesz, ja robię grupę z kimś ze sobą, nie? Wiesz. Forever alone, jest... Maciej, level Maciej Szamowski. No niestety. Eee, wiesz i, i tak, to, tak to wygląda. Z takich ciekawych rzeczy a propos Battlefielda, bo tutaj, tutaj mocno się wkręciłem, to, to nie wiem czy ty tam trochę siedzisz na tym Battlelogu. No ja całkiem dużo siedzę na Battlelogu, jest bardzo eee, fajnie zrobiony. I za tą stronę należy się gigantyczny szacun. O, oczywiście ona ma mnóstwo wad i tak, i jest chujowo wykonana w opór. Ale jest to jakiś krok naprzód i widać takie gigantyczne inspiracje tym twoim ulubionym GALO, nie, że to jest takie, wiesz, wszystko mocno przemyślane. Jeszcze tylko robić... by się przydał jakiś taki fajny. Tak, można, można sobie robić te, te klany, nazwijmy to w ten no. sposób, e, edytować jakieś emblematy, no generalnie jest zajebiste. I to, za co chciałem pochwalić, e, Electronic Arts... Na pewno tego jest? słuchają. Zjebać. Na pewno tego słuchają. A jak się to dobrze otaguje, to może będą słuchali, nie? Eee, tak, to... i do do tego momentu. No, już to, to eee, Customer Support. Ponieważ, nie wiem, czy ty, czy ty zwróciłeś uwagę, ja tam miałem na tym Battlelogu Nika Noa Secret. Eee, i, I to mnie strasznie, kurwa, kurwiało. Nie? I teraz masz, ja masz SM Shinobi jak... 2. To jest chyba bardziej Dokładnie. idiotyczne. Dokładnie. Że masz Dokładnie. dwójkę Dlaczego nie bo masz... jest tam... Bo tam jest kurwa jakiś error, nie? Mhm. I opcja z tego typu, że tego jakoś tam prosto nie da się zmienić. Ja bym, musiałbym sobie zmienić w ogóle ten nick. Ale to, za co chciałem ich pochwalić. E, wszedłem sobie na support, e, odpaliłem live chat i krok po kroku gościu ze mną siedział załóżmy przez pół godziny i mi tłumaczył, co mam robić, żeby zmienić ten nick, nie? Mhm. Przy czym sam się zalogował i mi go zmienił. O zobacz Rozumiesz. I druga opcja jest taka, to jest jakby przykład tego, że to jeszcze jest kurwa niedojebane w ogóle i, i średnio to działa, to to, że miałem SM Shinobi nie, przez jakiś czas, a potem po trzech godzinach mi się z powrotem ustawiło na SM Shinobi 2, bo tam był, był jakiś taki chałupniczy sposób nie, zmiany tego, tego, <śmiech> tego nika, więc to się cofnęło samo. nie. A druga rzecz jest taka, że moje konto PSN-u na przykład, jest podpięta do zupełnie innego konta Origin, nie? No właśnie, u mnie Które też tak jest. Które e, za e, z poziomu PlayStation. No i gadałem z tym gościem właśnie na live czacie, czy mogę sobie przepiąć, nie? Czy on mi może przełączyć po prostu to e, konto PSN do, do tego, z którego korzystam, nie? Na którym mam Mass Effecta na przykład, nie? Jakieś mm -hmm. tam tego pi ty, typu pierdoły. No i on mi powiedział, że to jest fizycznie w tej chwili niemożliwe, że nie mają w ogóle takiej opcji, nie? I to mnie rozjebało po prostu, stary, czyli co, podpinasz konto, nie? Tworzysz i ono jest do końca, tak? Nic z tym nie możesz zrobić, i możesz odpiąć nawet, nie? Bo ja bym sobie sam to odpiął i podłączył od nowa, nie? Nie, mhm. nie ma takiej opcji, nie? A... No i to, to trochę słabo wygląda. Druga rzecz, która mnie śmieszy, to to, że jak się wchodzi na tego Battleloga, to widać jaki filmik, na którym jest pokazana aplikacja na iPhone'a która byłaby zajebista i jak sobie zdasz sprawę z tego, że gierka wyszła w październiku, czy tam w listopadzie, nie? I do tej pory nie ma tej aplikacji na iPhone'a, to kurwa średnio nie, to, to Nie wygląda. ma go, nie ma go, nie ma go, nie ma jej ciągle, myślałem, że nie. Go. ma, oczywiście. To jest No, więc na wiesz, i, i tam jest, wiesz, taki, taki filmik, nie, że już za, za chwilę, za miesiąc wychodzi, nie? Na A co do piata. To trochę, kurwa, chujowo to wygląda, nie? Więc ten battle log się ciągle rozwija, ale widzisz, to jest jakby, to jest taki paradoks, nie? On się ciągle rozwija, wygląda w tym momencie, powiedzmy, chujowo, nie? Część rzeczy działa dobrze, nie? Mhm. Jest taki trochę niedojebany, ale grając w tą grę, masz takie wrażenie, stary, że to nic, nie? Bo gierka będzie aktualna przez co najmniej 2-3 lata, nie? No, powiedzmy. No wiesz, nie, ciężko powiedzieć na konsolach, ale na pc pecetach na 100% będąc No tak, na PC to będą pewnie gdzieś 10 lat jeszcze grać pewnie. No Zostanie, nie i wiesz, i w tym momencie jakby to już cię przestaje tak, wiesz, ruszać, nie? No. No myślisz, kurde, dobra, no... Chwila. Nie, nie chwila. ma napiny, nie? No. nie? Nie ma napiny, wiesz, no. To nie jest taki tytuł jak, e, kurde, jest jakiś dobry przykład, no, Bioshock no. dwójka, nie? Że gra wychodzi no. i przechodzi się i możesz się wyrzucić do śmieci, nie? Prawda. Albo no jeszcze multi, się. na przykład w dwójce. No nie wiem, wiesz, ja w odpaliłem i zasnąłem. Wiesz, no, no to, wiesz, chyba słaby dzień wtedy. Nie, po prostu ta gra jest chujowa. No, to kiedyś musimy się ustawić na gołe klaty w jakimś parku, żeby rozstrzygnąć ten spór ostatecznie. Dobrze, no to, to, to tak wygląda z mojej strony, nie? Z tego Battlefield, bo o samej grze, jakby no nie chcę mi się No tam... nie ma po raz kolejny, no, wiesz, nie ma sensu mówić po prostu. Nie, nie ma sensu mówić. No jest, gra się zajebiście, no na Xboxie gra się zajebiście. Chociaż A... mi zaczyna brakować trochę ilości graczy, mogłoby być trochę więcej. I zastanawiałem się przez chwilę, czy to jest No, jak dla mnie możliwe. jest za mało, za mało, za mało tych y, pojazdów, trochę, nie? A tak no czasami... to zależy, na których mapach kiedy jest naprawdę dużo. No w każdym bądź razie no jest OK, no, no jest Gierka... całkiem w porządku. Mogą, na mnie mogą być trochę więcej ludzi, A to i to myślę. co jest śmieszne, to z takiej pozycji jeszcze osoby, która grała załóżmy w Modern Warfare, nie? Mm -hmm. No, e, no, no się... to mogę powiedzieć, że jest to kurwa lepsze, no. Mówisz? no Obiektywnie jest Battlefield lepszy, i jest ciekawszy po prostu. No. No. Ale myślę, że to. dużo jeszcze fanów y, Modern Warfare zostanie, tam gdzie zostanie. Nie, no tak, nie, ale to wiesz, to tak jak można grać ciągle kurwa w bierki pod wodą, nie? <grystanie> <grystanie> albo możesz awansować i przerzucić się na barcaby, no, kurwa stary, no, to są bardzo proste kwestie, no. Wiesz, I... jeśli sobie wyobrażasz yy, taką sytuację, a i tak trzeba wziąć pod uwagę, że na przykład my gramy w ten szturm, nie, głównie gdzie mapy są ograniczone. Powiedzmy, no, nie? Czasowo. Nie można wybiegać. Czasowo, no i też nie możesz wybiegać za daleko, nie? Na przykład nie możesz zraszować bazy przeciwnika, a nie jakichś tam tego typu rzeczy. Mm -hmm. To e, kiedy weźmiesz sobie pod uwagę to, że w Conquestie na kompie masz 64 graczy w chuj sprzętu, nie? I ta mapa jest naprawdę otwarta, nie? No, jest. jest duży teren, a, a masz z drugiej strony Modern Warfare, nie w którym mapa jest jak w Quakeku trójce, nie? No bo mniej więcej. Wiesz, i brakuje jeszcze bunny, jump, bunny hopów, tak, i, i raket launcherów, no właśnie, no. raket launcherów. Więc jakby. Ostatnio roz... kurde. Rozkminiałem, czy można zrobić rocket jumpa w Battlefield. Wiesz i, i, i sa... właśnie Radol przecież przy, przed chwilą mówił o tym dźwięku, nie? I sam myślę, kurde, już co najmniej ze 100 razy przeżyłeś taką sytuację, że nagle wybucha po prostu wszystko, jak leci, nie no. w tym Battlefieldzie i ty po prostu masz takie what the fuck! gaciach, bo nie wiesz, się obsrywa Wszystko mogło się Wszystko się kurwa wali, no. A ja myślę... Do tego trzeba jeszcze dodać to, co mnie po prostu rozpieprze, to, to dewastowanie te, tego otoczenia, nie? Że, jakby chcesz przejechać przez mur, dobra, no to trzeba trzy razy strzelić, ten mur kurwa się rozpada no. i przejeżdża. Nie ma problemu, już nie. Ale chyba jak A... widziałem, nie wiem. Czy ty masz coś tam... W Bed Company twój, jak no. widziałem kiedyś u. Dobra, w U mnie. U, u... u... u... u... Ciebie. E... <śla> <śla> nie będzie. <męcz> <śla> <śla> nie wiedziałem, który nikt wybrać. E... Dobra. No i zgubiłem wątek. Może A po prostu gwie gwiezdny, gwiezdny, kochanek. Gwiezdny, kochanek. I gwiezdny Kochanek. Gwiezdny Kochanek. Gwiezdny Kochanek. Goebbels, kurwa. Skąd ten Goebbels? Doktor Śmierć, kurwa. Dobra. Ale gwiezdny... to był mistrz pijarów w tamtych star. czasach. Co? To był mistrz pr w tamtych czasach, no więc tak, wiesz, no. dużo się nauczyli. Teraz Dok znowcy. Doktor Śmierć to był mistrz medycyny, star. Kurwa. Dobra, Radoż, kończ myśl. Dobra, to jak widziałem u Czerza <laughs> Kiedyś e Bad Company 2, to wydaje mi się, że tam było jakoś lepiej... O, o, o, to niszczenie budynków, tak? Znaczy całe to niszczenie... E destrukcja mapy. To jakoś wydaje mi się, że lepiej to wyglądało, niż w Battlefield trójce. No właśnie mi też się czasami tak wydaje. Tak jak porównywałem właśnie, waszych, nie wiem, oglądając to jak to wygląda, to wydaje mi się, że tam bardziej się to wszystko rozpierdzielało i było takie Whoa. No... Mi też się wydaje, że to się wszystko bardziej rozpierdzielało, ale wiesz... E, Pomimo ja... tego, że nie grałem w Bat Company 2? Nie, ale widziałem stary, jak to wyglądało. To tam była destrukcja, no faktycznie większa, nie? niż, niż w tym BF3, ale chyba wynika to z tego, że mapy były mniejsze, nie? Czy, mm, czy nie? Czy mapy no też były nie. takie duże? Nie. Bo, bo ja bo... zawsze kojarzyłem tak, że wiesz, że ten Battlefield Bad Company to jest taka bardziej trochę już liniowa gra, nie? nie trochę bardziej nie. poukładana. Nie. nie, nie obrażać bf Nie, nie obrażać Bad Company 2, bardzo dobre. Chociaż już zbliżam się do poziomu, w którym więcej godzin chyba mam przyciupanym w Battlefieldzie trójce niż w Bad Company 2, no. więc jest bardzo dobrze, bo ja na początku miałem takie chwile zawahania, ale dlatego, że byłem wtedy jeszcze noobem i tak średnio mi się podobał Battlefield w porównaniu z Bad dwójce, 2, ale teraz mi się chyba jakby wyciągnięty został w moim prywatnym statusie, w moim prywatnym w rankingu, dzięki realu, e, statystyku <laughs> i, i jest, na jest na tej samej pozycji, czyli to bardzo wysoka pozycja i bardzo sobie cenię tę grę. Właśnie m.in. dlatego, że fajnie się gra z kimś tam, nie, z lutrem na przykład, albo z Tobą. Bo nieważne, czy tam wiesz, czy, czy masz jakiegoś prosa, czy jakoś nuba przy sobie, że, że fajnie że można jakoś tak poudawać, chociaż przez chwilę, że jesteście jakimś tam super składem ludzi, którzy idziecie tam za linię wroga i udajecie, że się osłaniacie nawzajem, a tak naprawdę każdy biegnie jak debil, żeby zacząć wszystko, co się rusza. Nie no, ale wiesz, ale obiektywnie, ale obiektywnie też trzeba jakby stwierdzić to, że jakby gameplay dużo daje nie? i jak my graliśmy już razem nie, ze sobą i jakby komunikowaliśmy się przez ten headset, mm -hmm. nie? no to szło nam, kurde, zdecydowanie lepiej, no, nie? i byliśmy na szczycie tabeli, nie? A no, jak I tylko nas dwóch na pałęs, i wiesz. No. I my wszystko. robiliśmy głównie akcje wtedy, nie? I no, jakby to jest siła też tego Xboxa, nie? Że dostajesz headset, e, każdy ma ten headset tak naprawdę, i no w tym momencie sobie po prostu lepiej radzisz w takim mm -hmm. grze. Ale jeszcze wiesz, co e, trzeba tą wersję na PlayStation 3 chyba jakoś. Yy, może nie wytłumaczyć, może trochę spojrzeć na nią łagodniejszym okiem, bo znaczy łagodniejszym okiem, bo generalnie programi się też zrobili, bo ten rozmowa głosowa była podobno zmaszczona od samego początku yy, na PlayStation 3, że były z tym wielkie problemy, z, którą, z którym musieli liczyć się użytkownicy już od samej premiery, My na Xboxie mamy łatwiej, bo mamy czat taki w sensie crossgamingowy, tak? Wiesz, a jeszcze a propos właśnie PlayStation, tutaj ci ci moi kumple z, z pracy e, owszem grają, nie? Na PlayStation i komunikują się głosowo, ale no, jak sobie poradzili? Skype. Łączą się Na, na Skype'ie, nie? No jak ja usłyszałem, że łączą się na Skype'ie, to mówię, kurwa, to jest bez sensu. No jest bez sensu. Nie po to, kurwa, siedzisz przed telewizorem, żeby napierdalać ze słuchawkami na Skype'ie, no. no. to jest Wiesz, właśnie horror. to jest właśnie horror, nie? I to jest chore i no, dlatego, dlatego ja postanowiłem, że będę gry multiplatformowe właśnie kupował na Xboxa, a ekskluzywy tylko kupował na, na PS3, bo się nie opłaca po prostu normalnych gier e, kupować na tą platformę, bo ona obsysa, niestety. No, no, może coś w tym jest. Jak macie kupić Battlefielda 3 na Playstation 3, to lepiej kupić dwa filmy To na lepiej Braille, kupić, no. tak, dwa filmy no. na Playeru i kupić Battlefielda na PC. No, no, taka jest prawda, no, naprawdę. E, no. No dobra, ja myślę, że to o tym Battlefieldzie to... to, to Starczy już zanudzilić, bo już nikt nas nie słucha. No. Radolf już dziewa, słuchaj go jak ziewa. No, no to Radolf, może ty w jakąś grę fajną grałeś. No Ja tylko go, w ten, go, nie w, nie w, w, w dalej męczę Dark Souls, y, więc o tym też nie ma sensu mówić. Ale wiecie co, bo teraz tak przed chwilą trafiłem, yeah. przez przypadek, na jakąś dziwną grę. Nie wiem czy słyszeliście, to jest Brick Force, coś takiego. No, bo to jest ja w ogóle jest dziwna prawa. sprawa, bo to jest połączenie e, jakiegoś shootera z Minecraftem. O mój Boże, dwie najgorsze, no, dwa najgorsze to, gatunki. To I to ma być na smartfonach, jakichś tabletach, przeglądarce i jakichś tam wieś, siecach społecznościowych. ga? Yeah. Aha, i kto e... to robi? Bo to musi być właśnie e... ważne. Jakieś francuskie studio. Aha, czyli nikt ważny, czyli przechodzimy do następnego tematu, który mógł zaciekawić branżę. E... Czy są tyczki? <laughs> Kwadratowe. <laughs> Nie to dobra. Ale dlaczego mówisz no o tej grze? Bo jest ciekawe połączenie? Nie, bo jest za no darmo, to... kurwa, no stare. Nie po prostu tak. I w to grasz? Nie to dopiero wyjdzie. Beta startuje 28 roku. Radolf odliczy. Tylko... Radolf odlicza czas kurwa do tej grze. Teraz się będzie w to grać, zaraz się będzie w to grać. Na razie na na w grać. Dobrze. Wiesz co myślę, że połączenie każdego shootera z Minecraftem to jest. pod względem graficznym to jest ta, każda gra wydana przed 96 rokiem w 3D. 99. Nie ja sobie też to.. No w nie no, scenie. wiesz to stary ja uważam, że to nie. No pewnie wypali, to nie no. wypali tak naprawdę, ale jakby. Znaczy sam zamysł może być spoko, że najpierw sobie wiesz, że jakieś tam budowanie ma, bla bla bla bla, bla yy, a potem na tym... Nie wiem, no tak tylko mówię, że wpadłem na to przez przypadek przed chwilą no, mhm. Aha, i no, dlatego tak To Haha, no, no fajnie. co, no, fajnie, no. fajnie, no dobra. dobra. To co tam, Dobra. kończymy na dzisiaj. Czy kończymy, nie? bo Radolf nas tutaj rozjebał po prostu. No, z A no przypieczy. to jeszcze na, na, no bo... na smartfony, a propos Minecrafta pojawił się Minecraft w 2D, nie? Który jest podobno chwilowy mega. No bo nie. Ale chyba zwykły Minecraft też był na strefie. No nie wiem, nie interesuje się tym specjalnie, ale wiesz, taki w 2D przypomina Zelda, nie? Aha, to fajnie. O no mój bo Boże, nie? już wszędzie wszyscy. A propos Minecrafta. <śmiech> <śmiech> nie wiem, czy chcę to mówić. Bo no. chyba nikt z nas nie lubi Psychonauts, poza mną. Ja no nie grałem tak naprawdę to nie, za bardzo... ja, tam z... ja też nie, nie grałem aha, Ale to wiem, sramno, że znalazłem aha, to tego... Dupie. O, to słowo zgubiłem. Wydawcę Wydawce. właśnie, tak? Znaczy, ten, ten właśnie typ wziął, który zrobił Minecrafta, no czy tam, jak on tam ma na imię, czy na nazwisko, czy jakikolwiek manik... Znaczy, rzucił tak luźno na Twitterze, że chętnie by wydał... E... Czytaj z dwójkę, gdyby team Shafer stwierdził, że zrobi tą hmm. grę, bo team przez cały czas płakał strasznie, że nie mam mógł to wydać. Ja też strasznie płakam, bo. Płakam. płaczę. Kurde, ja jest z straszny z polskiego Płakam, W ogóle wytnijcie to. Ja strasznie płaczę z tego względu, bo jedynka była naprawdę bardzo dobrą. grą. Nie jestem fanem platformerów, ale właśnie to było takie fajne połączenie platformera z jakąś, nie wiem, z jakąś grę akcji, grą akcji, grom akcji z fajnymi motywami, z dużym, z dużą dawką humoru, fajną fabułą i tak dalej. I chyba ją sobie kupię na Xboxa, ja, jeśli będzie płynie działać na 360, bo z tym są też duże problemy. Okej, okay. kończymy już tą nierówną walkę. Mhm. No, kończymy. Ach, kończymy, bo to już. A w ogóle ten Brickford, bo nie było dzisiaj sucharu, dlatego nie powiedziałem. A, no to musiałeś już no, spełnić listę no to bardzo dobrze, dumny jestem z ciebie Radolfo, Maciej powiedz gdzie można nas spotkać jeszcze tak na szybkości oj, bla, można nas spotkać na Facebooku na Twitterze, Słuchara. wszędzie jesteśmy gry na serio e, na iTunesie, gdzie możecie co? wystawić recenzję, gdzie możecie wystawić recenzję i nas kurwa zjechać e, może wiesz, będą potem tacy ludzie, co będą szukali takich podcastów jednogwiazdowych, <śmiech> nie? No. E... nieoszlichowanych geniuszy tak, tutaj to. jesteśmy. Mamy stronę gry na serio.pl, gdzie się nic nie dzieje, ale ja właśnie tworzę tutaj kolejną treść. No wiesz, nie, nie mamy tyle bloków jak niezgrani, cykli, gdzie się chcą postrać z ilością cykli i pewnie nie dociągnie do dziesiątego odcinka każdy z tych cyklów. Więc bardzo Wam gratuluję. No bo, bo to jest taka wiesz, to jest taka metoda, nie? Najlepsze są wyliczanki i cykle, nie? No. <laughs> Najlepiej się klikają, stary. No, to, Powiedz to kobietom. No. no. No suchar. wiesz, najlepiej jakbyśmy robili na przykład, nie tak jak ja teraz piszę recenzję Naruto Shippuden, tylko... O Jezu Maria, co ty robisz? No przeszedłem to, mogę opisać, nie? To bym e, na przykład zrobił wpis 10 powodów, dla których warto zagrać w Naruto Shippuden, nie? No i byś miał milion. A się lepiej kurwa klika, nie? No przecież... Właśnie no oni wasze, tak więc... mają. Dlaczego warto zagrać w No, Szolera. Ty no to tak, przejrzałeś no to... wszystko, Maciek, ale ty jesteś... Ty no, jednak to... dobrze, że siedzisz w tej branży tym całym, no, na tej poczcie. mam taki serwis kontentowy, tylko mi się nie chce. No. No. Mam to w dupie. Za wolę, wolę, Wolę nagrywać z wami bioga. No, tak, I pierdałe i pierdzieć do mojej kan kanapy, która nie jest moja. No. No. Dokładnie. Właśnie, możecie nas jeszcze spotkać na kanale Bartka na YouTubie. YouTube. Kanał... YouTube. Na YouTube. El Ambasador się nazywa el tak. a może Bartek sobie zrób takie fajne tapetki na, na YouTube? Już nie przesadzaj. Bo można właśnie, wtedy mógłbyś się podpromować, no serio. Tak. A to ci potem powiem, Do żeby twoich inni nie wiedzieli. Nie, żeby inni nie wiedzieli, bo Aha, bo, bo mogę to przejąć, punkt. tak? I zrobić no. mi taką tapetkę. No. No. Dobra. Dobra, no to właśnie jesteśmy tam na YouTube, na Twitterze, Na YouTube wszędzie jesteśmy. Na, na Facebooku wchodźcie na gry na serię, komentujcie. Komentujcie. Zjeżdż, zjeżdżajcie Płakam. nas i zjeżdżajcie Płakam. sobie też. E, no. No, a my się nazywamy gry na Serię, to był 16 szos odcinek, chyba tak. 16 odcinek to był. Właśnie a propos no, jeszcze czy... takich zapowiedzi to mogę tylko zapowiedzieć, że. Niedługo, czyli pewnie za jakieś pół roku będą dwa odcinki, w których nie będzie przekleństw. Więc warto czekać, może dożyjecie. Ale to nie był wcale taki nie zły. Nie było dużo przekleństw. No nie, to no. nie było w ogóle. <śmiech> mu, Maciek, ty zawsze nadrabiasz. A, ten ziom to się nazywał parykarz. Fap parykarz? <śmiech> Właśnie, też mi się my, my, myliło, ale ja jestem pod wpływem e, różnych środków legalnych wszystkich w naszym kraju. I jednak jest parykarz, tam nie jest paprykarz. Szkoda. A. Swoją drogą bardzo lubię paprykarz, dawno nie jadłem paprykarz. No Właśnie jadłem, kurde. A lubisz? Dobra, kończymy lubisz? to, lubię, lubię, A Wy lubicie paprykarz, drodzy słuchacze? <śmiech> <śmiech> prawie nie jak z każe, Prawie tak. No Maciek, dlaczego ciągle nasz podcast ma Langwagę anglisk No właśnie, nie wiem. Musisz, musisz, zmienić. Zmienić na po... musisz zmienić na odpicowany. No, Dobra, to mówimy, yo, ja byłem ambasadorem, yo, to mówi Radolf nie, teraz, yo, Radolf Castro, który jak zwykle mało mówił, jak zwykle był gadoła a mnie można było. No gazę, przecież, to, tak naprawdę ja to jest ten ja cały go, podcast nie wyciszony i tylko mnie włączają tam czasami jak coś... Ej, ale ciągle jesteśmy w, note, w, ten, w New and Note nie? Tylko to... trzeba tam wejść w ten dział po prostu. I przewinąć 10 stron i jestem. No tam w połowie jesteśmy peletonu, więc są szanse, są szanse, no. No ja się nazywam SM Shinobi, to już nie będę ci Właśnie. Tam, tak. wchodził mi. Wchodzi Wchodził mi. I wchodzi zwykle. No. Dobra, to jo! Yo. Yo. Yo.